25 stycznia 1971 roku. Mówi Edward Gierek. Możecie być towarzysze przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. Te pamiętne słowa padły podczas spotkania nowego pierwszego sekretarza PZPR, Edwarda Gierka, ze stoczniowcami w Gdańsku, a spotkanie miało miejsce po tragicznych wydarzeniach na wybrzeżu, po proteście robotników, proteście spowodowanym drastycznymi podwyżkami cen. To najsłynniejsze hasło PRL-u wypowiedziane przez człowieka, który z namaszczeniem Moskwy zastąpił Władysława Gomułkę. Czy porwał Polaków tym słowem i późniejszymi słowami do nich wypowiadanymi, tak jak jego poprzednik w październiku 1956 roku? I czy dał nadzieję na inną, samodzielną Polskę podczas swoich rządów? Dziś o Polsce i o stosunkach polsko-sowieckich w dekadzie Gierka 1971 Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy historycy rozstrzygnęli już, czy ten słynny zwrot Pomożecie to improwizacja, czy nie ze strony pierwszego sekretarza Edwarda Gierka? Cóż, trzeba przypomnieć najpierw, że istotne wołanie pomożecie, a raczej szept pomożecie ze znakiem zapytania był skierowany przez Gierka wcześniej w grudniu 70 roku za pośrednictwem jego nieoficjalnego wysłannika do Ostrawy, gdzie spotykał się po cichu z przedstawicielami Moskwy, by zapytać czy poprą go w zamachu stanu, który był szykowany przeciwko Gomułce wtedy. Towarzysze z Moskwy pomogli, Gomułka został obalony. Pomógł generał Wojciech Jaruzelski jako wykonawca tego zamachu wtedy, razem z pułkownikiem Kiszczakiem, późniejszym generałem. To co odbywało się po odsunięciu Gomułki w tych wystąpieniach już filmowanych przez Telewizję Polską było tylko teatrem. Hasło Pomożecie rzucone wobec stoczniowców, wobec robotników Wybrzeża między innymi na tej sali był zresztą z entuzjazmem witający Gierka zarejestrowany już tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa Lech Wałęsa. Tak się złożyło, że rzeczywiście został utrwalony na tym zdjęciu z Gierkiem wtedy w 1971 roku. Gdzie padło to pamiętne słowo, pomożecie. To był już tylko teatr. Teatr, który rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, niemała część społeczeństwa polskiego kupiła, jak się to dzisiaj mówi. Na pewno dużo mniej niż w październiku 1956 roku, kiedy Gomułce towarzyszył masowy entuzjazm, można zaryzykować śmiało zdecydowanej większości społeczeństwa. Dojściu do władzy Gierka nie towarzyszył masowy entuzjazm, ale na pewno oczekiwanie na zmiany na lepsze. Oczywiście ludzie mieli w świeżej pamięci straszliwą ofiarę robotników na Wybrzeżu, w Gdańsku, w Gdyni, przede wszystkim w Szczecinie, którzy zginęli wskutek jak się wydawało wtedy, wyłącznie właśnie tego ślepego uporu i autorytaryzmu Gomułki. Nie wiedziano wtedy i do dzisiaj, zresztą te kwestie nie są w stu procentach rozstrzygnięte o tych elementach prowokacji, które doprowadziły podlufy karabinów maszynowych robotników, na przykład w Gdyni, w drugim dniu strajków. Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. Jan Nowak-Jeziorański Drodzy Rodacy Polska przeżywa dziś znowu swe dni tragiczne. Padli zabici. Nie wiemy, czy tylko sześciu, czy kilkunastu, czy o wiele więcej. Polała się krew. Są ranni i są uwięzieni. Środki masowego przekazu w Polsce mówią o ciężkich stratach materialnych, Idących wiele milionów złotych? Kojarzono w odbiorze społecznym tragedię na wybrzeżu jako skutek działania Gomułki, więc chwała Bogu, że Gomułka odszedł. Czekamy na Gierka, na kogoś nowego, o którym słyszano wtedy powszechnie w skali całego kraju, że to jest dobry gospodarz Śląska, że na Śląsku żyje się lepiej niż w innych dzielnicach, że tam jest więcej towaru że tam łatwiej dostać masło, że na święta tam dają trochę więcej cytryn, których gdzie indziej w ogóle nie ma, czy pomarańczy. A więc obiecywano sobie, no może Gierek powtórzy ten cud, może teraz będzie lepiej w całym kraju. I rzeczywiście Gierek starał się stworzyć to wrażenie. Pojawiły się nowe marki importowanych towarów z zachodu, jakieś herbatki czy Coca-Cola. Gierek umiał budować swój pozytywny imaż, oczach społeczeństwa. No, przede wszystkim miał od tego tak wybitnego speca, jak Maciej Szczepański, mianowany na szefa radiokomitetu, młody, zdolny twórca manipulacji telewizyjnej. W atmosferze zabawy, otwarcia na zachód potrafił otumaniać społeczeństwo, do pewnego momentu oczywiście, najpierw do czerwca 76, a potem do sierpnia 80, ale usypiać takim właśnie wrażeniem, że no teraz już jesteśmy bliżej zachodu, jest fajnie, jest ten przywódca bardzo bardziej europejski, mówi po francusku, wygląda dużo lepiej od Gomułki, nie jak gnom, to określenie szpotańskiego pod adresem Gomułki, ale jak cywilizowany człowiek w eleganckich, dobrze skrojonych marynarkach. Nie boi się Zachodu tak jak Gomułka i na pewno by nie powiedział społeczeństwu, że zamiast sprowadzać drogie cytryny za dewizy jedzcie kapustę, bo tam jest więcej witaminy C. I nie dziwiłby się, że w klubach pije się kawę tak jak Gomułka. Tak, właśnie tym kupował Gierek społeczeństwo, tym otwarciem na zachód, które było oczywiście całkowicie kontrolowane przez Moskwę i Moskwie służyło w istocie. Bo tak jak o tym mówiliśmy w czasie naszego poprzedniego spotkania, to co Gomułka starał się ograniczyć, a więc transfer Dewis przez Polskę z zachodu do Związku Sowieckiego, Gierek uruchomił ze zdwojoną mocą. Na nowo. Wielkie inwestycje typu Huta Katowice, połączone szerokimi torami ze Związkiem Sowieckim, nie tylko symbolizowały to na nowo wzmocnienie kanałów zależności ekonomicznej od Związku Sowieckiego, ale jednocześnie wiązało się z ogromnymi kontraktami. To zagierka wprowadzono jako środek rozliczeń ze Związkiem Sowieckim, nieistniejące faktycznie ruble transferowe, które były po prostu środkiem wyzysku przez Moskwę podległych kolonii środkowo-europejskich. O tym społeczeństwo nie bardzo w pierwszej połowie, zwłaszcza lat 70. wiedziało. Propaganda sukcesu, to właśnie ta zbitka dwóch słów, pojawia się wtedy za Gierka, była niezwykle skuteczna. No, zagomułki się mniej budowało, a teraz buduje się wspaniale. Odbudowuje się symbolicznie, bardzo ważne dla Polski, to akurat chwała. Zamek Królewski w Warszawie. Mały Fiat pojawia się na ulicach polskich miast. Tak jest setki tysięcy polskich rodzin mogły zakosztować uroków posiadania własnych czterech kółek. To sprzyjało popularności gierka, ale popularności, która była w oczywisty sposób otwarcie kupowana. W drugiej połowie lat 70. każe się, że Gierek wyczerpuje limity zadłużenia, że już więcej nie da się na kredyt tego pseudo dobrobytu do Polski wprowadzać. A kiedy przyjdzie? Także po mnie Zegarmistrz światła purpurowy By mi zabełtać błękit w głowie To będę jasny i gotowy Zgasną podłogi i powietrza Na wszystko jeszcze raz popatrzę Ale wróćmy jeszcze do początków. Objęcie funkcji pierwszego sekretarza przez Edwarda Gierka to także roszady i tasowania na tych najwyższych stanowiskach partyjnych. Moczar nie miał szans, trochę pomogła przy tym biologia, bo miał zawał serca w kwietniu 1971 roku, ale do pewnego momentu był silnym graczem. Po 21 latach Cyrankiewicz odchodzi z funkcji premiera. Gomułka uważał, że Cyrankiewicz miał zagwarantowane stanowisko dzięki Moskwie, dzięki konkretnie Kosyginowi. Zastanawiam się, w jakim stopniu na obsady i na te roszady miała wpływ Moskwa. Moskwa, czyli Breżniew konkretnie w tym czasie i główny po Breżniewie, kontroler sytuacji w krajach obozu, zwłaszcza pod względem ideologicznym, Michał Susłow chciała utrzymać zdanie rozstrzygające co do osoby pierwszego sekretarza. Więc to Moskwa wybrała Gierka. Moskwa chciała dać mu odrobinę swobody w dobieraniu ludzi i dlatego nie przeciwstawiała się temu, co uważała za naturalną kolej rzeczy. Przychodzi nowy pierwszy sekretarz, dobiera sobie nowych współpracowników. Dlatego tak łatwo mógł stłumić Gierek tak zwany Pucz Olsztyński, bo wspomniała pani zawał serca Mieczysława Moczara w kwietniu 1971 roku, ale ten zawał był spowodowany no jednak dość gwałtowną reakcją Gierka na pogłoski o rzekomej niesubordynacji w bazie wpływów Moczara na terenie warmińsko-mazurskiego Gierek osobiście udał się do Olsztyna, by tam spacyfikować sytuację na miejscu. A więc Moczar zostaje dość szybko już w pierwszej połowie 1971 roku całkowicie odsunięty. Cyrankiewicz nie był już do niczego Moskwie potrzebny. Nowy premier Piotr Jaroszewicz miał tak samo bardzo szerokie i wysokie plecy w Moskwie. Jaroszewicz robił błyskotliwą karierę w armii Berlinga mimo że wcześniej był przecież deportowanym Polakiem. Tak, Jaroszewicz. No, pochodził z terenów wschodnich, mówił dobrze po rosyjsku, był przedwojennym nauczycielem. Karierę zrobił, tak jak Pani wspomniała, jako politruk w armii Berlinga. Zaufany człowiek sowieckich służb specjalnych, wojskowych. I to właśnie one wypromowały go do błyskawicznej kariery. Na stanowisko przewodniczącego Rady Państwa został mianowany Henryk Jabłoński. cudzysłowie oczywiście zasłużony w prześladowaniu studentów. W marcu 68 roku wtedy minister szkolnictwa wyższego. Ostatnią postacią, która wydawała się bezpośrednio niebezpieczna dla Gierka był Franciszek Szlachcic, minister spraw wewnętrznych, następca w tej roli Delfina, niebezpiecznego kandydata do roli następcy po Moczarze, ale i Szlachcic został skutecznie przez Gierka spacyfikowany. Gierek w odróżnieniu od Gomułki w pierwszej połowie lat 70 Oczyścił sobie otoczenie polityczne do takiego stanu, w którym mógł czuć się jako wyłączny przywódca. Zasadą tej wyłączności była pełna, absolutna podległość Moskwie. Właśnie dlatego Gierek mógł tak łatwo pozbyć się rywali, bo nie mogła Moskwa mieć bardziej lojalnego współpracownika od niego. Przypomnę, że już na 25. zjeździe, czy raczej sesji, tak się to nazywało, RWPG, Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w Moskwie, w lipcu 1971 roku zgodził się Gierek na wejście w sytuację no, dalszego uzależnienia wielkimi inwestycjami od planów wojskowych i gospodarczych Związku Sowieckiego. Zgodził się także właśnie na wspominane już przeze mnie rozliczenia ze Związkiem Sowieckim w rublach transferowych zamiast w walutach. Gierek także przyjmuje na swoim terenie, to wynikało już co prawda z umów zawieranych w czasach Gomułki, no, niezwykle ważnego symbolu niesuwerenności Polski, ale właśnie zależności. Stacjonuje od początku 1971 roku na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem w trzech miejscach broń nuklearna. 178 ładunków jądrowych, najcięższe o mocy pół megatony, czyli 30 razy większej od tej, która zburzyła Hiroshima i Nagasaki. Polska była narażona jeszcze bardziej na atak nuklearny drugiej strony. To są tylko przykłady tego zjawiska postępującego uzależnienia. 10 lutego 1976 roku marszałek Sejmu Stanisław Gucwa. Stwierdzam, że za ustawą głosowało 344 posłów. Kto jest przeciw? Nikt. Kto się wstrzymał od głosowania? Jeden. To był Stanisław Stoma z koła poselskiego znak, ale nie wyprzedzajmy faktów. Tak, głównym symbolem uzależnienia stała się zmiana w Konstytucji, inicjowana już w połowie lat 70., budząca od razu protesty. No, Te dyskusje o tym, że mamy do Konstytucji wprowadzić zasadę sojuszu, a więc de facto podległości ze Związkiem Sowieckim. Zasada wprowadzona razem z przewodnią rolą partii, była jakimś no, straszliwym poniżeniem godności państwa polskiego. Podobnie jak takie haniebne spektakle, jak nagradzanie Leonida Breżniewa orderem z krzyżem wielkim, orderu Virtuti Militari w lipcu 74 roku, a więc najwyższym odznaczeniem za odwagę wojenną człowiekowi, który był tylko politrukiem wojskowym w czasie II wojny światowej. To był policzek wymierzony wszystkim kawalerom Virtuti Militari, którzy ten order zdobyli uczciwie. Gierek był gotów zrobić wszystko, żeby podlizać się Breżniewowi, zaspokoić to poczucie dominacji sowieckiej nad Polską. Pierwszy w sprawie propozycji zmian w Konstytucji protestuje Episkopat. Potem był list 59, list 101 intelektualistów, natomiast generalnie ogół społeczeństwa raczej obojętnie podchodził do sprawy. Fakt nastąpił już w lutym 76 roku, bo Sejm przyjął te poprawki do konstytucji z zapisem, że Polska umacnia przyjaźń i współpracę ze Związkiem Radzieckim. To prawda, ale jeśli mówimy o rosnącym, stopniowo bardzo małym, kameralnym, jeśli można tak powiedzieć, oporze wobec tej władzy, którą reprezentował Gierek, to zacząć by trzeba nawet nie od protestów przeciwko zmianom w konstytucji, ale od nieco wcześniejszego listu 15, jeszcze z 74 roku, listu podpisanego m.in. przez Bigniewa Herberta w sprawie Polaków na wschodzie, a właściwie zaczęło się od symbolicznego zniszczenia cmentarza Orląt na Łyczakowie lwowskim gdzie w lipcu, sierpniu 1971 roku buldożery zrównały z ziemią ten monument, kolumnadę stanowiącą rdzenie tego pomnika polskiej chwały i polskości Lwowa. Ten przykry symbol faktycznego prześladowania Polaków w Związku Sowieckim przemawiał do wyobraźni Polaków, którzy czuli czym jest polskość, jak ważną jej częścią jest ta kresowa, Połowa zostawiona po drugiej stronie linii Carzona i to właśnie zmotywowało do no bardzo śmiałego, bo wkraczającego już na teren Związku Sowieckiego bezpośrednio, merytorycznym zakresem listu 15 z 1974 roku. W ślad zanim dopiero pójdą protesty przeciwko zmianom w Konstytucji, wspomniane przez panią listy, militarne bardzo protesty, stopniowo poszerzają krąg ludzi, którzy organizują się, żeby wspólnie występować w imieniu polskiej. Godności nie są prześladowani tak jak w czasach Gomułki. Gierek nie był chyba tak patologicznie autorytarnym typem osobowości jak Gomułka, ale ważniejsze są chyba uwarunkowania polityczne. Pierwsza połowa lat 70. to jest szczyt polityki d'etont, czyli odprężenia w stosunkach wschód-zachód, i wtedy otwarte, brutalne prześladowanie intelektualistów, pisarzy w Polsce wzbudziłoby oczywiście ogromny rezonans i niezadowolenie także Moskwy, której zależało na doprowadzeniu detent do podpisania Porozumienia Helsińskiego, co nastąpi w 75. roku. Porozumienia, które miało właśnie być główną przesłanką do dalszej propagandy moskiewskiej w Europie, iż w tej sytuacji, skoro zawarliśmy porozumienie wszystkich krajów europejskich uznające wszystkie granice, nie ma już powodu utrzymywać NATO w Europie. Stany Zjednoczone powinny się wycofać wojskowo z Europy. I w imię tej strategii właśnie łagodzono, ukrywano wszelkie prześladowania. Ale cenzura narastała. Znana jest przecież sprawa słynnego kłamstwa katyńskiego jeszcze do 75 roku. Nie pisano na temat Katynia, zresztą z czasów Gomułki sam Gomułka twierdził, że żeby nie pisać kłamstw to lepiej nie pisać wcale, ale od 75 roku był nakaz państwowy, aby pisać o Katyniu jako dziele Niemców. Cenzura oczywiście i za Gomułki nie była mniej dolegliwa, ale teraz odgrywała rzeczywiście większą rolę wspólnie z manipulacją kulturalną, którą teraz już dużo bardziej skutecznie niż w czasach Gomułki, bo spopularyzowało się to medium, realizowała misja telewizyjna, swoiście rozumiana misja. Ta misja, którą reprezentował Maciej Szczepański, wspomniany już tutaj. Epoka Gierka stanowi istotną zmianę w stosunku do poprzedniej epoki Gomułki pod względem środków, mechanizmów kontroli społecznej. To nie była już tylko i na widoku pałka milicyjna. Oczywiście pałka milicyjna jest ważna i przyda się, mówię to oczywiście z ironiczną goryczą, w czerwcu 76 roku wobec protestujących w Radomiu czy w Ursusie. Ale nie ona była głównym narzędziem kontroli społecznej. Już nie ZOMO na pierwszym miejscu, tak jak w czasach Gomułki, ale mechanizm właśnie sprytnej manipulacji medialnej. Przypomnę choćby haniebny film Kazimierza Kuca, nakręcony wtedy w 75 roku szczytu epoki Gierka, który był paszkwilem na podziemie niepodległościowe polskie, film znikąd do Wciągano właśnie w te pochody pierwszomajowe najwybitniejszych aktorów, najwybitniejszych reżyserów, na rozmaite festiwale przyjaźni polsko-radzieckiej, na rozmaite festiwale piosenki żołnierskiej. Starano się właśnie wciągnąć w to bagno niemoralnego kompromisu ze złą władzą ludzi utalentowanych, wybitnych. Ale co szczególnie istotne, a co odkryliśmy dopiero w ostatnich kilkunastu latach pełnej skali. Epoka Gierka to czas kosmicznego rozwoju tajnej agentury. Za Gomułki tajni współpracownicy to był jeszcze stosunkowo margines całego systemu kontroli społeczeństwa. Rozbudowuje się ten aspekt akurat kontroli społeczeństwa właśnie za Gierka. Skoro nie możemy otwarcie prześladować... Nie możemy otwarcie robić procesów, skazywać otwarcie, choć bywały procesy i za gierka, ale dużo mniej niż za gomułki. W takim razie musimy inaczej kontrolować tych potencjalnych opozycjonistów, jak infiltrując ich szeregi tajnymi współpracownikami. Tu już zamiast ośmiu tysięcy, jak było na początku w 60 roku, kiedy uruchomiono ten system tajnych współpracowników, przy Służbie Bezpieczeństwa tu już były dziesiątki, a w końcu setki tysięcy tajnych współpracowników. W czasach Gierka dojdzie do takiego poziomu, oczywiście wciąż jeszcze dalekiego od sztazji NRD, ale szliśmy w tym kierunku. I wreszcie w ramach działań już nie tylko kontrolnych, ale dezintegracyjnych, używam tutaj języka Służby Bezpieczeństwa, która tak to właśnie nazywała, powołano specjalną komórkę, samodzielną grupę D od właśnie słowa dezintegracja w ramach departamentu czwartego, zajmującego się opozycją polityczną i kościołem. Komórka ta miała właśnie zajmować się dezintegracją przeciwnika, czyli jakieś pobicie przez nieznanych sprawców, jakiś napad, jakiś wypadek samochodowy, choćby wśród wielu księży w ten sposób właśnie potraktowanych pobitych przez nieznanych sprawców, zwłaszcza z otoczenia niepokornego kardynała krakowskiego Karola Wojtyły, ale także w innych diecezjach. To właśnie są te działania, które charakteryzują ukryty sposób funkcjonowania epoki Gierka. Na zewnątrz widzieliśmy, cóż, uśmiechniętego pierwszego sekretarza, dożynki, sukces naszych piłkarzy, sukces naszych siatkarzy w 1974 roku. Wydawało się, Nigdy nam się nie żyło za komunizmu lepiej, ale była podszewka tego systemu władzy, podszewka, którą teraz odkrywamy. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. 1 grudnia 77 roku Gierek jako pierwszy polski przywódca został przyjęty przez papieża, wtedy Pawła VI. W dekadzie Gierka budowano nowe kościoły, wydawało się, że Gierek jest otwarty. Na Kościół, na wiarę. Jego matka była wierząca. Jak wobec tego traktować tajne działania SB przeciwko Kościołowi? Gierek rzeczywiście otwarcie nie zamierzał konfrontować się z Kościołem. Zmienił bardzo wyraźnie pod tym względem politykę w stosunku do czasów Gomułki, nie mówiąc o Bierucie. Od początku sprawowania przez siebie Urzędu pierwszego Sekretarza Gierek zabiega o bezpośrednie dobre stosunki z prymasem Wyszyńskim. Stara się przekonywać prymasa Wyszyńskiego, że mogą świetnie współpracować na rzecz dobra Polski. Jednocześnie podejmuje grę, która bardzo prymasa niepokoiła, grę z Watykanem ponad głowami Episkopatu Polski. Właśnie częścią tej gry były zabiegi o wizytę w Watykanie, o normalizację stosunków na linii Warszawa-Watykan, by niejako obejść zwłaszcza bardziej niepokorną część Episkopatu, już nie tylko z Prymasem Wyszyńskim, ale z takimi biskupami jak... Kardynał Wojtyła, czy mianowany w 66 roku wskutek niedopatrzenia władz komunistycznych, bo przecież miały one możliwość weta, ale nie dopatrzyły tej sprawy i w 66 roku biskupem przemyskim został Ignacy Tokarczuk, główny obok Karola Wojtyły biskup opozycjonista w strukturze kościoła katolickiego połowy lat 70 w Polsce. To właśnie... By kokonem specjalnych stosunków, nowych stosunków z Watykanem otoczyć, osaczyć, obezwładnić Kościół w Polsce, Gierek podejmuje tę ofensywę dyplomatyczną w kierunku papieża Pawła VI. Przy okazji, pamiętajmy, poszerza się agentura w Watykanie instalowana przez polskie komunistyczne służby specjalne służące Moskwie. Pozornie ogromna zmiana na lepsze. Faktycznie cel pozostaje niezmieniony obezwładnienie Kościoła od środka, wprowadzenie agentury, przeciwstawianie, postępowy biskup, wsteczny biskup, stopniowe kompromitowanie Kościoła przez zbieranie materiałów kompromitujących, prawda, o jakichś tam kochankach, księży, no, zbierać materiał kompromitujący na każdego księdza, to była na pewno najbardziej inwigilowana grupa społeczna w Polsce gierkowski. Sancte Romane Ecclesia kardynalem. I nadchodzi ten wyjątkowy dzień. 16 października 1978 roku. Polak zostaje papieżem. Jan Paweł II na stolicy Piotrowej. Gierek miał powiedzieć do Bryżniewa, jest to poważne wydarzenie o charakterze politycznym i nie mamy powodu, by się z niego cieszyć. Z kolei radziecki minister Gromyko tak oto podsumował Polaka papieża. Na tronie papieskim jest człowiek doświadczony, kuty na cztery nogi, nasz wspólny, groźny przeciwnik ideologiczny i polityczny. Może on sprawić wiele kłopotów, również w Polsce nic dziwnego, że tak trudno było zorganizować pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny. Wreszcie udało się to w czerwcu 79 roku. Wreszcie, a może i już mo mogłaby się w ogóle nie odbyć, skoro Moskwa w ogóle była zaniepokojona poczynaniami Jana Pawła II. Pamiętajmy o kontekście czasowym zgody na pielgrzymkę papieską do Polski. Po tym pierwszym zachwianiu władzy Gierka związanym z protestami na razie intelektualistów przychodzi bardzo ważny społeczny kryzys. To jest czerwiec 76, podwyżka cen codziennych artykułów spożywczych. To, czego społeczeństwo nie mogło znieść spokojnie i zareagowało właśnie masowymi protestami skupionymi przede wszystkim w Radomiu, w Ursusie, w Płocku także. I brutalne stłumienie tego protestu. I w ślad za tym pierwsze działające organizacje opozycji politycznej, a więc KOR, Komitet Obrony Robotników, już w 1976 roku. Dziś założycieli tej niezwykle zasłużonej, odważnej organizacji żyją już niestety tylko dwie osoby, Antoni Macierewicz i Piotr Naimski. W ślad za korem Robcio, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, stopniowo narastał opór polityczny i społeczny w Polsce. Kurczyła się ta baza poparcia dla Gierka. Dobrobyt Gierka zaczął świecić dziurami. Jako pierwsze pojawiły się kartki na cukier w sierpniu 76 roku. Otóż to, to pokazywało powrót do jakichś archaicznych systemów, jak się wydawało, racjonowania żywności. I w związku z tym, Gierek, jego ekipa, tym bardziej musiała dbać o niezaognianie stosunków społecznych, jeśli chciała spokojnie, w miarę spokojnie kontynuować swoje rządy, a na tym Gierkowi zależało. A zatem Gierek wiedział, że musi wybrać mniejsze zło. Lepiej, żeby przyjechał papież. Trzeba oczywiście kanałami dyplomatyczno-kościelnymi przestrzec go, żeby nie zaogniał sytuacji. Ale gorzej będzie, jeśli nie wpuścimy papieża, bo po prostu społeczeństwo wyjdzie na ulicę, obali nas, zagrozi jakąś rewoltą, którą Moskwa znów może wykorzystać do wymiany ekipy. Gierek pamiętał, jak załatwił, przepraszam za kolokwializm, Gomułkę. Wiedział, że teraz są następni kandydaci. Między innymi autor tych słów, które można by dodać do wymienionych przez panią komentarza do wyboru Karola Wojtyły na papieża. Stefan Olszowski, minister spraw zagranicznych, jeden z najbardziej wpływowych sekretarzy Komitetu Centralnego, szykujący się ambitnie do roli następcy Gierka, skomentował krótko wybór papieża. Ten da nam popalić. Olszowski chciał dać popalić Gierkowi, chciał skorzystać z pierwszego jego potknięcia, żeby zająć fotel pierwszego sekretarza. Było więcej takich kandydatów. Po cichu także szykowany był do tej roli przez Moskwę Jaruzelski. O tym wszystkim Gierek trochę przynajmniej musiał wiedzieć, trochę sobie z tego zdawać sprawę, a zatem w imię uspokajania sytuacji wolał witać oficjalnie w roli gospodarza Polski papieża w 79 roku. I tak też się stało. Po wizycie papieża jesienią 1999 roku sekretariat Komitetu Centralnego KPZR wydał taką instrukcję dla KGB i w tej instrukcji nakazano, by wykorzystać wszelkie możliwości, aby zapobiec nowemu kierunkowi w polityce, która jest zapoczątkowana przez polskiego papieża. i W razie konieczności sięgnąć nawet po środki wykraczające poza dezinformację i Dyskredytację, wizjonerskie postrzeganie postaci papieża. Moskwa bała się Jana Pawła II. Moskwa bała się Jana Pawła II nie tylko w kontekście bezpośrednio Polski, ale w kontekście własnego terytorium. Bała się o reakcję katolików zamieszkujących zachodnie kresy Imperium Sowieckiego, wewnętrznego imperium, a więc o reakcję Litwinów, o reakcję grekokatolickich Ukraińców. Dlatego wtedy już pojawiają się w biurze politycznym sowieckim pomysły reakcji na papieża, prób zamachu na Jana Pawła II, pomysły, które w Polsce szczególnie intensywnie bada i fachowo dr Andrzej Grajewski z Katowic. W czerwcu 1980 roku warszawska placówka KGB informowała Moskwę, że polski MSW ma w Watykanie bardzo silną agenturę operacyjną, która ma także bezpośredni dostęp do papierza. Tak, dzięki tak zwanemu archiwum Mitrochina, czyli ogromnej ilości papierów wyniesionych przez archiwistę KGB, Mitrochina wywiezionych na zachód i udostępnionych w części przez wywiad brytyjski, który jest dysponentem tych materiałów. Sam miałem okazję korzystać z archiwum w kolegium Churchilla w Cambridge, gdzie te papiery są złożone, no ale niestety duża część jest utajniona. Natomiast pewna część została opublikowana w dwóch tomach. Wiemy, jak bardzo zainteresowane było kierownictwo KGB usadowieniem agentury wokół Karola Wojtyły jeszcze przed wyborem na papieża. Był tam taki TW Filozof, który w tej roli funkcjonował tutaj w Krakowie a tym bardziej po wyborze na stolicę Piotrową, kiedy zdawano sobie sprawę w Moskwie, że łatwiej będzie polskim towarzyszom umieścić tam swoich agentów jako rzekomych kandydatów do profesji jezuickiej, jak znany choćby po dziś agent ulokowany wtedy w Watykanie przez Służbę Bezpieczeństwa, to tworzy jakieś smutne, ponure tło do tego, co stanie się 13 maja 81 roku. Zamach dokonany rękami tureckiego terrorysty był zamachem, który nie mógł odbywać się w sposób nieprzygotowany informacjami, które trzeba było zdobyć na temat tego papieża sposobów jego funkcjonowania były doniesienia agentów Służby Bezpieczeństwa przez Warszawę do Moskwy na ten temat. I jeszcze o jednym wydarzeniu warto wspomnieć. W grudniu 79 roku Związek Radziecki dokonuje agresji w Afganistanie. To budzi nadzieję na odprężenie w naszym rejonie i popuszczenie cugli. To była wyczerpująca wojna dla Rosjan. Polska oficjalnie nie poparła agresji w Afganistanie, ale nasza pozycja uległa jednak pogorszeniu na arenie międzynarodowej, bo Gierek tworzył wokół siebie aureolę osoby mediatora, który w Warszawie spotyka się czy z prezydentem Francji, gości przy okazji Breżniewa po to, żeby te relacje w związku z Afganistanem, relacje Związku Sowieckiego na zachodzie poprawić. Gierek oczywiście żadnym negocjatorem poważnym nie był, w szczególności w relacjach najważniejszych, czyli sowiecko-amerykańskich, a te się zaczęły psuć gwałtownie w drugiej połowie lat siedemdziesiątych jeszcze za rządów. Administracji Jimmy'ego Cartera. A tą kroplą, która przechyliła czarę, była rzeczywiście sowiecka inwazja na Afganistan, i natychmiast potem ogłoszone przez Cartera sankcje wobec Związku Sowieckiego gospodarcze i symboliczne. Te drugie, może nawet ważniejsze, a mianowicie bojkot olimpiady, która miała być przeprowadzona w Moskwie latem 80 roku. I tutaj można powiedzieć, Polska poparła oficjalnie Związek Sowiecki, no bo tak jak wszystkie kraje obozu komunistycznego, karnie stawiła się na Olimpiadzie w Moskwie, podczas gdy część krajów zachodnich ze Stanami Zjednoczonymi na czele zbojkotowała te igrzyska. Ale jak najbardziej uważam, że pani ma rację, mówiąc o pewnym odprężeniu, na jakie mogli liczyć nie tylko przywódcy komunistyczni, ale Polacy w związku paradoksalnie z atakiem sowieckim na Afganistan. Po latach dowiadujemy się, że tak w istocie było. Mianowicie zaangażowanie militarne sowieckie w Afganistanie, które nie skończy się na operacji służb specjalnych w grudniu 79 roku, tylko będzie narastało z każdym miesiącem, angażowało coraz większe środki. Odwróci poniekąd uwagę sowieckich generałów i biura politycznego od wydarzeń w Polsce. Trzeba będzie wysyłać żołnierzy na ten front afgański, gdzie już będzie się przelewała krew żołnierzy sowieckich, co Breżniew, nieskory już wtedy stary człowiek do jakichś nowych awantur, będzie wykorzystywał, by studzić ambicje niektórych swoich generałów, którzy gotowi byli wykorzystać niepewną sytuację w Polsce w 80 roku, do przygotowania wojny w Europie, by zbliżyć się do uderzenia na zachód. Na szczęście dla nas Afganistan studził te apetyty, bo sowieccy generałowie musieli sobie radzić na najtrudniejszym z możliwych terenów działań wojskowych, tam gdzie nawet Aleksander Macedoński nie wygrał. Historycy wskazują, że analitycy Służby Bezpieczeństwa już dwa, 3 lata przed rokiem 80. sygnalizowali, że polityka kierownictwa partii wobec opozycji jest nazbyt liberalna i że w przyszłości może dojść do sytuacji konfliktowej i że po raz pierwszy takie zjawisko. Zjawisko nagłego zaaktywizowania się robotników nałoży się na istnienie antysocjalistycznych grup opozycyjnych. I to jest nowa jakość w historii, najnowszej historii Polski. Natomiast kierownictwo partii, nie wiem czy nie czytało ich, czy nie brało pod uwagę, czy nie wierzyło, że może do takich wydarzeń dojść. Kierek osobiście miał inny wskaźnik, który go interesował najbardziej. Wskaźnik całowania. To brzmi może trochę tajemniczo śmiesznie. Mówimy o tych uściskach ale Niedźwiedź z Breżniewem. Tak, gdybyż to były tylko uściski ale Niedźwiedź, to byłoby dobrze, ale niestety panowie całowali się namiętnie w usta. Wskaźnikiem łask Moskwy było to, że Breżniew całował w czasie spotkań z polskim kierownictwem tylko pierwszego sekretarza w usta. Problem pojawiał się, kiedy Breżniew pocałował jeszcze kogoś innego poza Gierkiem. Gierek jednakże do końca liczył na oparcie w Moskwie. Dlatego w momencie już bezpośredniego zagrożenia swojej władzy i kryzysu, latem osiemdziesiątego roku, kiedy zaczęły się już strajki, najpierw przypomnijmy w Lubelskim, Gierek jedzie spokojnie na wypoczynek na Krym, jak zawsze, do Breżniewa. Pewnić się, że wszystko jest w porządku, ale inni towarzysze, Stanisław Kania w szczególności odpowiedzialny za bezpieczeństwo w biurze politycznym, towarzysz Jaruzelski, byli w innych kontaktach z centralą moskiewską, a Moskwa patrzyła już dość pragmatycznie na sytuację w Polsce. Towarzysz Gierek się nie sprawdził, nie zapewnił spokoju i stabilizacji. Musimy zmienić go na bardziej pewnego towarzysza, który mocniejszą ręką zaprowadzi porządek w tym bezchołowiu, które w Polsce zapanowało. Historia żywa. O karnawale solidarności w latach 1980-81, powiemy za tydzień w sobotę po godzinie 15. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak tę i inną audycję cyklu Historia żywa znajdą państwo na stronie internetowej www.polskieradio.pl, ukośnik 1 Dorota Truszczak do usłyszenia.